Rozdział szesnasty Nefici, którzy uwierzyli Samuelowi, zostają ochrzczeni przez Nefiego. Nefici nie mogą trafić Samuela kamieniami ani strzałami. Anioły ukazują się mądrym ludziom, oznajmiając im radosną nowinę, podczas gdy inni znieczulają swe serca i twierdzą, że przyjście na świat Chrystusa, Syna Boga, w Jerozolimie nie ma sensu i że nie jest to prawdą. Wielu słyszało Lamanite Samuela, gdy przemawiał z muru miasta i ci, którzy mu uwierzyli, szukali Nefiego i gdy go znaleźli, przyznali się przed nim do swych grzechów i do swej winy, prosząc, aby zostali ochrzczeni dla Pana. Ale wielu nie uwierzyło Samuelowi. Byli na niego rozgniewani, rzucali w niego kamieniami i strzelali do niego z łuków, gdy stał na murze. Ale Duch Pana był z nim że nie mogli go trafić kamieniami, ani strzałami. I gdy przekonali się, że nie mogą go trafić, niektórzy z nich uwierzyli w jego słowa i poszli do Nefiego, by ich ochrzcił. Albowiem Nefi chrzcił, prorokował, nauczał i nawoływał do nawrócenia, dokonując cudów pośród Nefitów, aby wiedzieli, że Chrystus wkrótce przyjdzie na świat. Mówił im o tym, co ma wkrótce nastąpić, aby wiedzieli i pamiętali, gdy znaki te nastąpią, że zostało im to przepowiedziane przed faktem i aby uwierzyli. A więc ci, którzy uwierzyli słowom Samuela, poszli do Nefiego, by ich ochrzcił. I nawrócili się i przyznali do swych grzechów. Ale większość nie dała wiary słowom Samuela. Dlatego, gdy zobaczyli, że nie mogą go trafić kamieniami ani strzałami, wołali do straży – pochwyćcie go i zwiążcie, gdyż ma diabła i moc diabła chroni go przed naszymi kamieniami i strzałami. Pochwyćcie go, więc zwiążcie i usuńcie. I gdy poszli go pochwycić, Samuel rzucił się z muru i uszedł z ich kraju do swojej ojczyzny, i zaczął nauczać i prorokować pośród swoich. I nigdy więcej nie słyszano o nim pośród nefitów. Tak przedstawiały się ich sprawy. I tak upłynął 86. rok panowania sędziów nad ludem nefiego. Upłynął także 87. rok panowania sędziów i większość nefitów pozostała w dumie i niegodziwości, a mniejszość postępowała jeszcze rozważniej wobec Pana. Taka była ich sytuacja w 88 roku panowania sędziów i w 89 roku panowania sędziów niewiele się pośród nich zmieniło. Ludzie tylko stali się jeszcze bardziej niegodziwi i coraz więcej przestępowali przykazania Boże. I w dziewięćdziesiątym roku panowania sędziów dane im były wielkie znaki i cuda i słowa proroków zaczęły się wypełniać. I anioły ukazywały się mądrym ludziom, oznajmiając im radosną nowinę. I tak tego roku zaczęły się wypełniać proroctwa z Pism Świętych. Jednakże nefici i lamanici, z wyjątkiem najbardziej wierzących, znieczulili swe serca, polegając na swej mocy i mądrości i mówili – może i udało im się przepowiedzieć niektóre z tych rzeczy, ale wiemy, że wszystkie wielkie znaki i cuda, o których mówili, nie mogą nastąpić. Rozważali to między sobą i spierali się mówiąc, to nie ma sensu, że Chrystus ma przyjść. Jeśli byłoby to prawdą i byłby On synem Boga, ojcem niebios i ziemi jak podają, dlaczego nie miałby ukazać się nam tak samo jak tym w Jerozolimie? Jeśli byłoby to prawdą, dlaczego nie miałby ukazać się na tej ziemi tak samo jak w Jerozolimie? Oto wiemy, że jest to złą tradycją przekazaną nam przez naszych ojców, abyśmy wierzyli w coś wielkiego i niezwykłego, co ma nastąpić nie pośród nas, ale w kraju odległym od nas, którego nie znamy. W ten sposób mogą trzymać nas w niewiedzy, albowiem nie możemy przekonać się na własne oczy, czy to prawda. Przez swe... Podstępy i diabelskie sztuki przygotowali tę wielką tajemnicę, której nie możemy zrozumieć, zmuszając nas do posłuszeństwa i polegania na ich słowach, albowiem polegamy na nich w nauczaniu nas słowa. Tak będą trzymać nas w niewiedzy przez całe nasze życie, jeśli się poddamy. I ludzie zmyślali wiele więcej, co było niecne i niemądre. I szatan pobudzał ich bezustannie do czynienia zła I rozsiewał pogłoski, doprowadzając do sporów w całym kraju Aby znieczulić ich serca wobec tego, co dobre i wobec tego, co ma nastąpić I pomimo znaków i cudów dokonywanych pośród ludu Pana Szatan miał wielką władzę nad sercami ludzi w całym kraju Tak upłynął dziewięćdziesiąty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego I tak... Kończy się Księga Helamana, spisana przez Helamana i jego synów.